do naszych serc. Duchu Święty, oświecej nas. Przyjdź, Duchu Święty, pozwól nam przyjąć to, co Bóg chce do nas powiedzieć, zrozumieć i wykonać. Przyjdź także z łaską uzdrowienia i uwolnienia przez to słowo, które głosimy. Duchu Święty, potrzebujemy Cię. Daj nam swoją łaskę, by nam nic nie przyjmowało Przeszkadzało w przyjęciu Słowa Bożego. Maryjo, wstawiaj się także teraz za nami i prowadź do Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Usiądźmy. Uroczystość serca Pana Jezusa. To wielkie święto, w którym patrzy Kościół z miłością na serce przebite. Na serce, które kocha nieustannie. Serce pełne miłosierdzia. Kościół w tym dniu pokazuje Ci serce samego Boga. Jakie ono jest. Ono jest Raz na zawsze przebite, dziurawe, czyli na zawsze otwarte, aby każdy mógł przyjść do tego serca, ze swoim sercem. Czasami poranionym, rozbitym, smutnym, tak jak dziecko przychodzi do serca matki. Jak dziecko przychodzi do serca Ojca. Tuli się do tego serca. By doświadczyć pocieszenia, uzdrowienia, nowego życia. Dlatego także w tym dniu tego wieczoru my chcemy z naszymi sercami przychodzić do serca Jezusa. I wszystko co przeżywa Twoje serce tego wieczoru chciej zanurzyć w tym sercu Chrystusa, które jest otwarte dla każdego. W każdym miejscu, w każdym czasie, każdy może przyjść w swoje serce, powierzyć w sercu Jezusa. Różnie jest w tym sercu. Czasami serce człowieka jest pełne życia miłości, radości czasami brakuje w nim życia niedawno skończył się tydzień ewangelizacji na ulicach Szczecina ewangelizowaliśmy rozmawialiśmy z ludźmi głosiliśmy Ewangelię to był błogosławiony czas także na prawobrzeżu w różnych miejscach Szczecina ja miałem takie doświadczenie rozmowy ewangelizacyjnej na ulicy Wojciecha, świętego Wojciecha. Ewangelizatorzy grali przed kościołem, robili szum, żeby zatrzymać przechodniów I zatrzymał się taki człowiek, który był w podróży około trzydzieści parę lat, młody. Przysłuchiwał się, co oni mówią, co oni śpiewają. Potem chciał z kimś porozmawiać. Ja, tak ubrany jak inni młodzi w dresie, stoję z nimi. Wiedzieli, że ja jestem księdzem, ale on nie wiedział. Mówią do mnie, proszę księdza, tu jest ktoś, kto chce porozmawiać dłużej. Zaczęłem z nim rozmawiać. Poszliśmy na bok, siedliśmy zwyczajnie sobie na chodniku, bo on nie chciał wejść do kościoła. Mówi do kościoła, nie wejdę. Tu możemy porozmawiać. Tu chce rozmawiać. Zaczyna się rozmowa i zaczyna płakać, płakać coraz mocniej i mocniej. I mówi do mnie, ja nie mam sensu życia. Ja nie mam celu życia. Ja nie wiem po co żyję. I przeżywam wielką pustkę. A w końcu mówi w czasie tej rozmowy, ja czuję się jak martwy, jak martwy, i wszystko we mnie jest martwe. Niby żyje, ale wszystko we mnie jest martwe. Ja tak siedzę w dresie, koloratka zasłonięta, wysoko pod szyję, mówię w sercu: Co ja mam mu powiedzieć? Będę się modlić za ciebie teraz. Siedzimy dalej na chodniku. Kładę ręce na Niego i zaczynam się modlić. Panie Jezu, dotknij Jego serca. Daj Mu nowe serce. Daj Mu życie, bo On umiera. Coraz bardziej płacze i płacze i płacze. I wylewa to serce w modlitwie, aż w końcu się Uspokaja, uspokaja. Uspokaja. Uspokaja. Jego twarz staje się zupełnie inna. To rozmowa długotrwała. Potem kolejna seria modlitwy. W końcu zaczynamy rozmawiać już na koniec o kościele, o księżach. I ja mówię, no właśnie, ja jestem księdzem. Odpinam zamek w dresie. Jestem księdzem. On mówi, tak czułem od początku, że jesteś księdzem. Tak czułem w czasie tej modlitwy, gdy moje serce się zmieniało. Co mi to pokazało? To doświadczenie ewangelizacji na ulicy, że można żyć, ale czuć się w sercu jak martwy. Może wydawać się, że ja żyję ale w głębi serca jestem martwy, bez sensu, bez celu życia, wielka pustka. Tak jest i tak będzie i tak musi być, gdy tej pustki nie zapełni Bóg, gdy tej pustki nie wypełni miłością Chrystus i tak będzie. Święty Augustyn, doktor kościoła trzeciego wieku, tak właśnie powiedział o tym doświadczeniu. Modląc się, stworzyłeś na zboże skierowanymi ku sobie. Dlatego niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Widzisz? Bo to serce jest stworzone przez Boga. To serce twoje, moje jest od początku stworzone tak, że jest skierowane ku Bogu. I jest ono niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Ono będzie zawsze cierpieć, gdy Bóg nie napełni Twojego serca. Bo to tylko Bóg może dać ukojenie Twojemu sercu. Napełnienie, wypełnienie prawdziwą miłością i szczęściem tylko i wyłącznie Bóg, który to serce stworzył. Tak długo, jak nie będzie Boga w sercu człowieka, to będzie mniejsza czy większa pustka. Tak długo to serce będzie napełniać się jakimiś takimi zapychaczami. Zapcham tym serce, zapcham tym serce i to jeszcze wcisnę w to serce i to, i to, i to, a to wszystko szybko przeminie, przeminie, przeminie, przeminie i dalej jest pustka i dalej jest niedosyt, i dalej głód w tym sercu. Bo tylko Bóg z całą swoją miłością może serce wypełnić, uszczęśliwić, dać Mu pokój, dać Mu miłość. Nic innego, ani nikt poza Bogiem serca Twojego nie uszczęśliwi, nie wypełni. I widzisz, najważniejsze to jest to, co napełnia moje serce, co jest w moim sercu, co przyjmuje do serca i o tym dzisiaj będziemy mówili. Bo walka trwa, o serce. Tu linia frontu przebiega. Tu. Tutaj się wszystko dokonuje. Tu się zaczyna wszystko. W sercu. Z niego wszystko rodzi się. I w twoim sercu jak ze źródła wszystko wypływa na zewnątrz. Jakie jest moje serce? Jakie jest to źródło? Czy jest w nim dobro, czy zło? Co w nim jest? Czym się karmię? Jezus mówi, Mateusz 12, 34, Z obfitości serca mówią usta. Czyli widzisz to, co jest w sercu? To, co jest w Tobie, to potem jest na ustach. To, co jest w sercu, to potem jest w emocjach. Bo z obfitości z serca mówią usta. Z obfitości z serca mówi też twarz. Z obfitości z serca czynią ręce wszystko. Wszystko rodzi się w sercu Jezus też mówi w innym miejscu z serca pochodzą złe myśli i albo to serce człowieka jest napełnione Bożą miłością, Bożą Ewangelią albo pogubione, rozbite zakłamane, fałszywe podzielone, skłócone wtedy z niego jak ze źródła może być, raz dobra woda, raz zła. To jest bardzo wszystko w nas powiązane: to, co jest w Twoim sercu, z tym, jak myślę, co mówię, jak czuję, co robię, jak reaguję. To się wszystko wiąże. Na początku. Już Księga Rodzaju uczy nas tego. Kiedy Bóg przyszedł do Kaina do brata Abla, to widząc, że Kain zazdrości bratu, patrzy z zazdrością, z niechęcią, chodzi smutny, mówi wtedy Bóg do niego, Dlaczego jesteś ponury? Dlaczego jesteś smutny? Mówi Bóg rodzaju 4,7. Gdybyś postępował dobrze, gdybyś myślał dobrze, miałbyś twarz pogodną. Widzisz, jak to wszystko jest powiązane. Może tak być i w twoim życiu, że jeśli jest smutek na twarzy i przygnębienie, to może coś w sercu nie gra do końca. Może to serce jest podzielone, nieufne, nieszczere. Może tam jest jakiś bałagan. Jeśli serce jest złamane, zranione, dotknięte jakimś grzechem, duchową chorobą, lękiem, niepokojem, smutkiem, ono musi przyjść, przytulić się do serca Jezusa. Bo tylko serce Jezusa da Ci uzdrowienie, ukojenie. Jak powiedział Pan, przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, obciążeni, a ja Was pokrzepię i znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Dlatego Przyjdź, proś, a otrzymasz. Pukaj do serca Jezusa, a znajdziesz uzdrowienie. Szukaj w sercu Jezusa. Szukaj, a znajdziesz łaskę Bożą, bo to serce jest nieustannie otwarte. My mamy różnego rodzaju zranienia, smutki, kłopoty, niepokoje czy lęki w różnym, większym, mniejszym stopniu to dotyka nas. Dlatego też do kogóż pójdziemy? Pyta się święty Piotr. Panie, do kogóż pójdziemy? Nikt tylko Bóg może uzdrowić duszę. Tego nie da. Psychiatra, psycholog, terapeuta Chodzą dziś ludzie, biegają, szukają uzdrowienia, szukają wszędzie, wydają pieniądze, a Jezus bez opłat, bez kosztów ma moc uzdrowić każde ludzkie serce. I to czyni. I za chwilę będą świadectwa, które będziemy słuchać o działaniu Jezusa w naszym życiu. Tylko Jezus ma moc i on dotyka tak głęboko jak nikt inny dlatego też przyjdźcie i przed nim serce wylewajcie przed nim właśnie do niego kierując swoje troski twoje serce powiedziałem że jest terenem walki bitwy tam się rozgrywa wielka walka. Wojna, duchowa wojna. Wojna między dobrem a złem, Bogiem a diabłem, aniołami i demonami. To tam właśnie jest linia frontu. Tam w sercu toczy się ta wojna. I tu nie ma żartów. To serce jest obsiewane jak rola, jak gleba, obsiewane albo dobrym ziarnem, albo złym. I diabeł dobrze wie, że wszystko zaczyna się w sercu i dlatego bombarduje serce człowieka na różne sposoby z wszystkich stron, aby je rozbić, aby wprowadzić niepokój, zamęt, lęk, aby człowieka wybić, ze zjednoczenia z Bogiem, aby także wykraść z serca ludzkiego to, co jest Boże w nim. To powiedział Jezus wprost w Ewangelii Mateusza 13:19: Że diabeł przychodzi i kradnie zasiane ziarno w sercu. W sercu mówi Chrystus, i budzi tym samym Twoją czujność aby pilnować serca. By diabeł nie wykradł z Twojego serca dobra miłości, pokoju, ziarna Ewangelii. By nie wykradł, bo taki ma plan. Jak Jezus mówi o nim wprost, to jest zabójca, złodziej, złodziej i ojciec kłamstwa. Dlatego bardzo dziś potrzeba Troski o serce, troski o myśli, by serce nie oddaliło się od Boga, by Twoje serce nie oddalało się od Boga, by wciąż kochało Boga, kochało Jezusa, z Nim było zjednoczone i zakorzenione. Jezus dobrze o tym wie, że czasami nasze serce w wyniku grzechu, słabości, upadku oddala się od Niego. On tego nie chce. On przychodzi ci z pomocą. W sakramencie w spowiedzi, w Eucharystii, w modlitwie, w różańcu, we wspólnocie, w kręgach biblijnych, w posłudze charyzmatycznej przychodzi ci z pomocą, by twoje serce się nigdy nie oddalało, nie zapominało. Bo widzisz, właśnie od tego zaczyna się upadek, że na chwilę, na chwilę, na chwilę, na moment, raz się oddali, drugi raz oddali. Na chwilę zapomni, zapomni, zapomni. Oderwie, oderwie wtedy, oderwie wtedy i wtedy. I potem dopiero zaczyna się lawina oddalenia od Boga. Chrystus żałuje żalił się, mówiąc ten lud czci mnie wargami. A sercem swym daleko jest ode mnie. Widzisz, to wszystko chodzi o serce, by twoje serce było blisko Boga. Gdy serce męża jest przy żonie, serce żony przy mężu, to nawet wtedy, kiedy są daleko, daleko, oni kochają, kochają, kochają. Nic nie zwycięży tej miłości. Ja pochodzę z rodziny marynarskiej. Mój ojciec pływał pół roku w morzu. Pół roku bez rodziny, bez taty. Mama na lądzie. Pół roku. Jeśli serce kocha, to takie małżeństwo wytrzyma wszystko, bo serca kochają. Bo serca są blisko, i o to samo chodzi w rodzinie: by serce dziecka, syna, córki kochało, by było blisko, mamy, taty, by miłość była między nimi, a wtedy ona jest, gdy serce jest blisko, serce wnuka, wnuczki, serce braci we wspólnocie, we wspólnocie wiary, by serce były blisko, tak bardzo że dzieje apostolskie mówiły o chrześcijanach, mają jedno serce. Jedno serce. W małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie. Jedno serce. Ale tak jest, tak będzie, gdy te serca będą blisko. Dbaj o serce, by twoje serce było czyste, by było szczere. To jest pokusa dzisiaj diabła. Nieszczerość, która prowadzi do podzielonego serca. Od diabeł sieje kłamstwo poprzez nieszczerość. Nieszczerość prowadzi do kłamstwa. Kłamstwa, podzielone serce. Raz powiesz prawdę żonie, raz nie. Raz powiesz prawdę mężowi, czasem nie. Raz będzie prawda, raz fałsz. To prowadzi do podzielonego serca. Podzielone serce, to potem podzielone życie. Podzielone życie w małżeństwie i w rodzinie i w pracy. Podzielone życie. I tak bywa, że zaczyna się od jednego kłamstwa, od jednego zatajenia, a potem już małżeństwo jest podzielone. Ileż tak raz, ileż bólu, cierpienia, a potem rozwody. Zaczęło się kiedyś od jakiejś pierwszej nieszczerości, która doprowadziła do podziału. Podzielone serce, to podzielone życie. Judasz tak próbował żyć. Jego dramat polegał na czym? Właśnie na podzielonym sercu. Iść za Jezusem? Iść z uczniami, z apostołami? Ale na boku? Od czasu do czasu? Mówi Święty Jan w Ewangelii, 12 rozdział. Wykradał, wykradał, wykradał to, co było we wspólnej kasie. Mówi Ewangelia, Judasz wykradał to, co w kasie składano. I widzisz, podzielone serce, podwójne życie. To doprowadziło do go do tragedii. Także w końcu, mówi Ewangelia, gdy diabeł zdobył już serce Judasza, gdy diabeł nakłonił już serce Judasza, poszedł do arcykapłanów. I tak skończył. Dlatego nie daj się zwieść pokusie nieszczerości podzielonego serca, by ono było całe. Całe dla Jezusa. Całe dla męża, dla żony. Całe dla mamy, taty. Szczerze, kochające. Powstaniemy teraz, aby modlić się teraz o uwolnienie od nieszczerości. O Panie Jezu przyjdź teraz do wszystkich dotkniętych jakąkolwiek formą kłamstwa, nieszczerości, zakłamania, obłudy, fałszu. Panie Jezu przyjdź i uwolnij. Daj łaskę szczerości, całkowitej szczerości małżeństwom, rodzinom. O Panie Jezu, przyjdź, bo to jest niezmiernie ważne. Usuń wszelkie podziały. Usuń zakłamanie, by nie było podwójnego życia. By była całkowita jedność małżeństw, rodzin. By nikt z nas niczego nie próbował ukryć przed Tobą, Boże, ukryć przed bliskimi, bo Ty wszystko znasz. Uwalnij teraz, Panie, nas od nieszczerości i kłamstwa, od podzielonego życia, od braku jedności, od ukrywania czegokolwiek przed Tobą, aby z sercem całym Ciebie kochać. Amen. Usiądźmy. Pokusa ta, ta pokusa niezwykle złośliwa demona polega na tym, że on wmawia ci, że coś możesz ukryć. Że coś możesz ukryć, ukryć przed Bogiem, ukryć przed mężem, żoną, przed dziećmi, przed rodzicami. Także ta pokusa dotyczy dzieci. Coś ukryć, ale nic nie ukryjesz przed Bogiem. Nigdy nic nie ukryjesz, prawdy nie ukryjesz. Możesz zgasić światło, możesz być sama w pokoju, możesz być sam w pokoju, zupełnie sam, możesz nawet wyjść poza dom. Nic nie ukryjesz. Wszystko Bóg wie, wszystko widzi, przenika Twoje serce. Bóg zna Wasze serca, mówi Jezus. U Łukasza 1615. Przenikasz i znasz mnie, Panie Modli się, król Dawid w psalmie 139 Bóg Ciebie przenika Każde drgnienie serca, każdą myśl Wszystko wie, nic nie ukryjesz Dlatego też odrzucaj wszelkie kłamstwo i od razu szybko, szybko sprzeciwiaj się pokusie nieszczerości. Bóg wszystko wie i tylko prawda zwycięża, bo tylko prawda jednoczy, jednoczy serca, dbaj o swe serce, by diabeł nie zasiał w Nim nieszczerości i kłamstw. Widzisz, jak wiele zależy od tego, co jest w sercu, bo często tak jest, że od jednej prostej myśli w sercu zaczyna się katastrofa i lawina potem. Dzisiaj obsypuję świat różnymi informacjami, bardzo różnymi telewizja, radio, internet, prasa, Słuchasz? Czekasz. To wszystko. Świat pompuje w nas. Przychodzi pokusa oczywiście. Muszę się tym interesować. Muszę wiedzieć, czym żyje świat, co się dzieje w świecie. Tak? I popatrz, jak chłoniemy, jak gąbka. A potem, ile jest takich rozmów. Naoglądałem się tej telewizji i mam takie złe myśli. I boję się, i lękam się. Naoglądałem się tej telewizji, mam problemy z czystością. Siedzę w internecie i zaczyna się we mnie coś nie tak, i tak, i tak. Bo to nie ma człowieka obojętnego, nieczułego. Oczy, uszy to właśnie droga do serca oczy, uszy to droga do Twojego serca. Wiele zniewoleń, słabości, nałogów zaczęło się od tego, na co patrzyły oczy. Bo to właśnie przez oczy może być zdobyte serce. I także lęki i depresje często zaczęły się od tego, co usłyszały Twoje uszy. Ktoś Ci powiedział, jesteś do niczego, jesteś nic nie warta, nikt Cię nie pokocha i to kłamstwo diabła zasiane w Tobie, Ty zaczęłaś w to wierzyć i widzisz potem coraz gorzej i gorzej. Dlatego Słowo może mówi tego, co złego. Nawet znać nie chcę. Zamykam moje oczy, mówi Słowo Boże, by nie patrzeć na to, co złe. Wiedzieli bowiem autorzy Biblii, że przez oczy, uszy, tu jest droga do serca. Dlatego broń swojego serca, broniąc uszy, broniąc oczy aby zachować czystość. Chrystus powiedział, kto patrzy porządliwie, już w sercu dopuścił się grzechu. Tak jest. Bo to dotyka twojego serca. Dlatego potrzeba dziś niezwykłej ascezy. Ascezy. Niekiedy wysiłku na to, że gdy ktoś zaczyna coś Ci mówić złego, nie chcę tego słuchać. Przestań mówić. Ja ucinam takie rozmowy od razu. Nie chcę tego słuchać, jeśli wyczuwam od razu, że to nie jest Boża mowa, że to się nie zgadza Ewangelii skończy. I trzeba takiej ascezy, także dla oczu, by unikać tego obrazu, który prowadzi do grzechu. Bo grzech, jak mówi Słowo Boże, rodzaju rodzaju 47, grzech leży u Twoich drzwi. Grzech leży u Twoich drzwi. Grzech, grzech, jest, grzech jest w zasięgu. Bardzo blisko. Dostępny dla każdego. Kiedy Ty otworzysz swoje serce, kiedy Ty otworzysz swoje oczy, swoje uszy, kiedy Ty pozwolisz, on będzie wchodzić bo On, uważaj On nie pyta czy można wejść diabeł nigdy nie pyta czy można wejść diabeł wchodzi kiedy zobaczy że jest otwarta furtka nigdy Cię nie spyta On wchodzi dlatego zamykaj furtki zamykaj drzwi Szczelnie. By bronić swojego serca. By je chronić. By było niedostępne. Mocne Bożą łaską. Mówi dalej słowo rodzaju 4,7. Grzech leży u drzwi i cicha na Ciebie, a Ty możesz nad nim panować. To Ty Możesz nad nim panować nad grzechem. Przez to, że Twoje furtki będą wszystkie pozamykane. Nie pozwolisz mu, aby wszedł do Twojego serca. Potrzebujemy ochrony. Ochrony oczu, uszu. Ochrony dla naszego życia. To jest właśnie krew Jezusa. Twoja ochrona. I dzisiaj będziecie mogli otrzymać, wychodząc taką modlitwę do krwi Jezusa. By się od samego rana przykrywać krwią Jezusa swoje oczy, uszy, każdą osobę, każde spotkanie, każdą pracę. By wzywać krew Jezusa od wieków Kościół zna tą modlitwę, od wieków Kościół czci krew Jezusa, by w akcie duchowej modlitwy zanurzać siebie, wszystko i wszystkich szczelnie we krwi Jezusa, aby być niedostępnym dla Boga, dla diabła, Aby być niedostępnym dla wszelkiego zła. Ta krew Jezusa będzie Cię strzegła. Uważaj. Bo walka toczy się dziś właśnie o serce. Dbaj o nie. Pielęgnuj je. Ochraniaj je. By było wolne, czyste, pełne Boga. I gdy będziesz pompować w siebie Boże życie, gdy będziesz przychodzić do serca Jezusa, prosić serce Jezusa o uzdrowienie, o łaskę On będzie przekształcać Twoje serce przekształcać bo widzisz Bóg w Tobie dokonuje największej operacji świata operacji na Twoim sercu On z każdym dniem wymienia Ci serce Wymienia Ci serca. Jak powiedział prorok Ezechiel 36:26, Dam Wam nowe serce i ducha nowego tchnę do Waszego wnętrza. Odbiorę Wam serce kamienne, a dam Wam serce żywe. To jest to. Co Bóg w Tobie dokonuje. On przemienia Twoje serce. Zabiera Ci serce z kamienia. Zabiera Twoje ramy, Twoje smutki, nałogi, uzależnienia, niepokoje, lęki. Zabiera Ci serce kamienne i daje Ci coraz bardziej serce żywe. Serce kochające. To jest operacja na otwartym sercu i gdy będziesz pompować w siebie Boże życie, gdy będziesz chronić swoje oczy, swoje uszy całego siebie przykrywając się krwią Jezusa dbając o to, by serce było całe tylko dla Boga chronione, pielęgnowane ta operacja będzie coraz bardziej postępować aby życie Boże było w Tobie. Życie Jezusa by wypełniało się w Twoim sercu. Dlatego w tej Eucharystii proś, proś, proś, proś, a otrzymasz, szukaj, a znajdziesz, pukaj do serca Boga, by Twoje serce upodobniło się do serca Jezusa. O co modlimy się tego wieczoru? Uczyj serca nasze. Według serca Twego. Amen. Powstaniemy teraz, by w chwili ciszy wylać przed Panem nasze serca. Wylej swoje serce w cichej modlitwie teraz przed Panem. Pa Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Nieśmy teraz dary naszych serc, duchowe dary, w tym ofiarowaniu wraz z chlebem i winem. Każdy z nas coś przynosi do ołtarza Bożego. Usiądźmy i śpiewając tą pieśń na ofiarowanie, chcemy Bogu nieść dary naszych serc, prośby, dziękczynienia, błagania. Ja niosę Panu w tej Eucharystii ole w dniu urodzin, prosząc o dobrą pracę o rozwój, wybór drogi życiowej. I ty w tym śpiewie nieś teraz Jezusowi błagania, prośby, dary duchowe, aby twój anioł stróż zaniósł twój dar serca na ołtarz.